Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła szósta. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Teraz serwis trójki. Karolina yy, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Tak. Zgadza się, zgadza się. Nie daliśmy rady Szwecji, ale przynajmniej w dobrym stylu. Nasi piłkarze nie jadą na mundial. Za chwilę relacja naszego reportera. Polacy mogą już tankować taniej. Ceny od wczoraj wzrosło kilka grosz. A dziś urodziny trójki 64. No niestety nasza piłkarska kadra mężczyzn przegrała mecz o mundial ze Szwecją 2 do 3. Trener reprezentacji Jan Urban mimo porażki w Sztokholmie podkreślił, że był to najlepszy występ drużyny pod jego wodzą. Bardzo rzecz zaciętej jak się okazało rywalizacji na boisku przeglądał się Adam Malecki. Gospodarze weszli na prowadzenie w 19 minucie po golu Elangi. Wyrównał w 33 Nikola Zalewski. Na 2 do 1 podwyższył dla trzech koron Lager Bilke. I tak zakończyła się pierwsza połowa. W niej znowu wyrównanie Karola Świderskiego w 55 minucie, no i śmiertelny cios zadany przez rywali. W 88 minucie gola na wagę. Awansu na Mistrzostwa Świata strzelił Jokeres. Trener Jan Urban niepocieszony. Trudno wytłumaczyć się po takim spotkaniu, gdzie zagrałeś dobry mecz, a uważam, że że nasza gra zaskoczyła zespół gospodarzy. Ale jeśli sam prowokujesz straty bramek, no to nie jest tak prosto później odrabiać straty. W końcówce meczu gdzieś te trybuny poniosły gospodarzy i wcisnęli tą piłkę na 3-2. Jan Urbaniak poinformował prezes PZPN-u Cezary Kulesza, będzie dalej prowadził reprezentację. I tylko szkoda, że uwiecznieniem kariery Roberta Lewandowskiego nie będzie mundial za oceanem. Warszawa, Adam Malecki. Kibice chwalą grę Polaków i doceniają pracę Jana Urbana. Prezes PZPN-u Cezary Kulesza poinformował, że kontrakt z selekcjonerem zostanie przedłużony. My byliśmy lepsi, my byliśmy lepsi, oni niczego strzelili trzy bramki. Mecz był bardzo emocyjny. dali, intensywny, tak, dali, dali dla nas dużo, dużo emocji. Pięknie grali, tak. <gry> Wydaje mi się, że naprawdę to był dobry mecz, że nie zagraliśmy źle, stwarzaliśmy sytuację, zdobyliśmy dwie bramki, no i nie wiem, nie wiem co zawiodło. Kapitan reprezentacji powiedział po meczu, że na razie nie jest w stanie złożyć żadnych deklaracji odnośnie dalszych występów w drużynie narodowej. Muszę parę rzeczy przemyśleć, podkreślił Robert Lewandowski. A więcej na temat meczu za kilkanaście minut w porannym zapraszamy do trójki i w naszych serwisach sportowych. Polacy mogą już tankować taniej. Za litr benzyny 95 zapłacimy dziś 6,21 zł, a za olej napędowy 7,66. To kilka groszy więcej niż wczoraj. Rządowy mechanizm ceny paliw niżej objęto nadzorem Krajowej Administracji Skarbowej. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że to realne wyjście naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Zastrzegł jednak, że ceny mogą się zmieniać każdego dnia. Zagwarantowaliśmy to ceną maksymalną, codziennie wyliczaną, codziennie będzie publikowane obwieszczenie ministra energii. Te ceny pewnie będą się zmieniać, bo sytuacja jest, jak powiedziałem, ekstraordynaryjna i wyjątkowa. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących cen maksymalnych na stacjach sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa. Rzeczniczka KAS Justyna Pasieczyńska powiedziała, że za nieprzestrzeganie prawa grożą surowe kary. Za niewywiązywanie się tutaj z obowiązków, czyli z przestrzegania przepisów, prawa grozi kara pieniężna w wysokości milionów. Obniżona akcyza ma obowiązywać do 15 kwietnia, a wad na paliwa do 30 kwietnia, ale czas ten może być przedłużony. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Dwoje z sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma złożyć dziś ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. To Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Premier Donald Tusk było to pytane podczas konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Irlandii. O, jaka niespodzianka. Nie, nie nie jestem zaskoczona, ale tak jak powiedziałam, znajdziemy sposób, aby dziś sędziowie mogli rozpocząć pracę. 13 marca Sejm uzupełnił wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Dziś urodziny trójki. Wśród atrakcji, które dla Państwa przygotowaliśmy, jest ustawiony konkurs piosenki, który poprowadzi Artur Andrus, sam wezmą w nim udział m.in. Raniiuszis czy zespół metro. O tym, czego będziemy mogli posłuchać, mówi multiinstrumentalista Łukasz Borowiecki.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 5. Klimat. Na wschodzie centrum i na południu kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. W pasie od Gdańska przez Toruń, Łódź i Katowice dobra, a miejscami na zachodzie umiarkowana, jak w Gorzowie, Grudziądzu, Bydgoszczy, Kaliszu, Kluczborku i Rybniku. 93% krajowej energii pochodzi z węgla, w południe większość prądu mają generować odnawialne źródła. W województwie lubuskim, na zachodzie wielkopolski, północy Mazowsza i w środkowej części Podlasia w lasach średnie zagrożenie pożarowe. To był serwis trójki.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 Zimno, okolice zera na zachodzie o tej porze, ale coś za coś w ciągu dnia właśnie na zachód od Łodzi będzie słonecznie, na wschód od miasta Włókniarzy za to pochmurno i deszczowo. Tego deszczu najwięcej szykuje się na Lubelszczyźnie, Świętokrzyskiem, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na przeważającym obszarze kraju będzie od 9 do 13 stopni, czyli podobnie jak w ostatnich dniach, chłodniej nad morzem w rejonach podgórskich i w górach.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 6:6 właśnie, dziś 1 kwietnia, dziś 64 urodziny Trójki. I jeśli mają Państwo jakąś wiadomość dla Trójki z tej okazji, to proszę się nie krępować. 22 i 7 trójka a poranną audycję otwiera Edyta Bartosiewicz. w Dziś są Twoje Cześć, Rodziny urodziny 64 to dzisiaj. Zapraszamy do trójki, a trójka wciąż nie jest emerytką. Karolina Gonet audycję przygotowała, Michał Jakubik realizuje, Pan Turski przy telefonie ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do dziewiątej. Mamy moc niespodzianek dla Państwa no bo urodziny, bo też 1 kwietnia, to wiadomo. Wiadomo. Chociaż w nastroju do żartów raczej nie są polscy piłkarze w dobrych humorach po wczorajszym wieczorze Szwedzi. Wyprowadzali ciosy jak wytrawny bokser. Awans nastąpił po dramatycznym meczu. Każdy zawodnik marzy o tym, aby zagrać. To jest marzeniem każdego zawodnika. I Szwecja pojedzie na mundial, a polscy kibice nie będą musieli zarywać nocek w wakacje. Nie ma tego złego. Finał Baraży podsumujemy już za kilka minut w porannej audycji. Później e, między innymi stałe punkty programu, w tym news albo fake news. A dziś pytanie, czy strażacy będą mogli wkrótce używać zielonych sygnałów błyskowych ostrzegawczych w samochodach prywatnych. Brzmi jak pryma prelisowy żart. To news czy fake news? Odpowiedź w cyklu Piotra Łodeja około 6.50, a może nawet chwilę wcześniej, bo sporo dziś mamy propozycji dla Państwa. Wyjątkowy wywiad też przed siódmą w trójce, po siódmej też będzie się działo. Zajrzymy na przykład za kulisy przygotowań do dzisiejszych urodzinowych atrakcji. Najważniejsze drzwi, jeśli chodzi o urodziny trójki, to te drzwi do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Czy to jest czysto? Wejdźmy tu pod krzesło. Słyszysz to? Słyszę. Prawdziwa sztuka rodzi się w bólu, więc to jest na razie wstęp do naszej rozgrzewki. Po niej nadchodzi jeszcze cięższy moment, a potem przychodzą prawdziwi muzycy i grają ładnie. Ustawiony konkurs piosenki o 18. Wcześniej dwie godziny radia bez prądu. Michał Matus Unplugged. To od 16 Zapowiedzi, niespodzianki i dużo trójkowej muzyki przed nami od choćby depesze i czterokrotny numer 1 listy przebojów programu trzeciego. W 1990 roku to było. Które to wtedy były? Urodziny trójki. Dziś 64. Jeśli mają Państwo dla trójki jakąś wiadomość z tej okazji, to zapraszamy. 22 i 7 trójek. Alo, dwie dwójki siedem trójek. A propos meczu, to tak. Za 10 dni z się w gdyni w Rugby. I z okazji urodzin życzę Wam 100 lat, żebyście grali tak pięknie. Pan Paweł ma jak zawsze rację. 11 kwietnia Polska-Szwecja w Rugby. Też to będzie mecz o awans i będzie okazja do rewanżu. Chociaż, czy rewanż potrzebny, czy ja o czymś nie wiem, Adamie? Adam Malecki. Jedziemy na Mundial! Polacy wystąpią na dziesiątych mistrzostwach świata w biało-czerwonej historii. Hurray! Uh -huh. Niestety, prawda jest okrutna. Polacy nie zagrają na Mundialu. Oddali więcej strzałów w meczu ze Szwedami, Polacy dominowali, zabrakło cwaniactwa i skuteczności których nie zabrakło Szwedom. Wyprowadzali ciosy jak wytrawny bokser. I te ciosy zabolały, mówi Piotr Zieliński. Wielki ból, że, że, że Polski nie będzie. No, kibic też na pewno liczyli na to. Kibice wszyscy, że, że będą mogli e, połączyć wakacje z mundialem. No Jest na pewno przykro, naprawdę. Wturuje mu selekcjoner Jan Urban. Czuję taką niemoc. No boli, boli, boli mocno. I cwaniactwa nam zabrakło. Jan Urban pozostanie na stanowisku, tak zapewnia szef PZPN-u Cezary Kulesza, a Robert Lewandowski na portalu społecznościowym umieścił zdjęcie i muzykę z podtekstem. Co może czuć Lewandowski? Ocenia inny, świetny, były napastnik Dariusz Dziekanowski. Każdy zawodnik marzy o tym, aby zagrać. To jest marzeniem każdego zawodnika. I ja myślę, że Roberts i pozostali zawodnicy też przeżywają bardzo, że pojedzie drużyna, która jest gorsza, więc mutek jest duży. Szwedzi jadą na mundial. Przesądził gol Jekeresa. Tak to wybrzmiało w TVP Sport. Uwaga! Zablokowany strzał Bergwal broni Grabara! Wybić! Nie wypiliśmy s 3-2 dla Szwecji! Więc Szwecja oszalała, mówi znawca szwedzkiej piłki Jacek Balon. W Szwecji panuje ogromna euforia po awansie. Wiktor Jokeres został okrzyknięty bohaterem, piłkarze chwalą też Grahama Pottera. I jest w zasadzie w każdym mediach wspomniane to, że awans nastąpił po dramatycznym meczu. Ale ostatecznie wszystko skończyło się dobrze, no bo siła ofensywna tego zespołu jest ogromna. Gratulacje dla Szwedów. Polaków. Nie zagrają na dziesiątym mundialu w historii. A szkoda. Szkoda, bo zagrali biało-czerwoni z pazurem, i dobrze się to oglądało niezależnie od wyniku. I takiej kadry potrzeba. Robert Lewandowski grał wczoraj świetnie po kapitańsku. I jeszcze na stadionie kibice krzyczeli, prosili go, by nie rezygnował z reprezentacji. Panie Robercie, pan się nie boi. Cała Polska za panem stoi. Some things in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 You come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the. Marek Wałkuski też pewnie żałuje, że piłkarze nie wpadną do niego, do USA na Mistrzostwa Świata. Z Markiem na pewno może kojarzyć się ten utwór z przed chwili. Marka serdecznie pozdrawiamy i słuchamy Państwa. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Grajcie nam jeszcze ze 100 lat. A na stówkę to się spokojnie możemy umówić, ale więcej w ciemno nie obiecam. Z okazji tych urodzin to żeby Wam się wiodło. Stworzyliście fajną ekipę, wspaniały zespół, no i oby obytrzymać tak dalej. Dziękujemy, pozdrawiamy i świętujemy dziś 64. urodziny trójki z muzyką nierozerwalnie z programem trzecim związaną. Ten utwór, numerem jeden na liście przebojów programu trzeciego był 18 razy. Zapraszam Państwa teraz do wehikułu czasu, przenosimy się do roku 2011.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 Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 6.30. Na skrót serwisu zaprasza Karolina Kozińska. Dreszczowiec w Sztokholmie. Polska reprezentacja mimo bardzo dobrej gry nie ustrzegła się błędów w końcówce finału Baraży i przegrała 2-3. Tym samym pożegnała się z marzeniami o wyjazd na Mundial. Tak, tą porażkę w Sztokholmie komentuje selekcjoner naszej reprezentacji Jerzy Urban.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 Biały Dom zapowiedział, że dzisiejszej nocy prezydent Donald Trump wygłosi orędzie do Amerykanów w sprawie Iranu. Tymczasem siły zbrojne USA zwiększają w, e, kontyngent na Azorach. W ciągu najbliższych godzin ma przybyć około 200 kolejnych żołnierzy. Chodzi o tych, którzy obsługują drony Reaper typu zabójca, służące do rozpoznania oraz precyzyjnych uderzeń. Mają one trafić do amerykańskiej bazy wojskowej w Jordanii. Stamtąd będą brać udział w atakach na Iran. Ekstremalnie niebezpieczne warunki w Tatrach to progłosił czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Odradzane są wszelkie wyjścia w góry. Lawiny mogą schodzić samoczynnie. Na Kasprowem Wierchu leży już ponad 170 cm śniegu. Brytyjska para królewska, król Karol i królowa Kamila pod koniec kwietnia udadzą się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Informacje podał pałac Buckingham. Para królewska uczci 250 lat niepodległości Stanów Zjednoczonych. Brytyjski monarcha potem już sam uda się także na Bermudy, brytyjskie terytorium zamorskie na Oceanie Atlantyckim. Pełen serwis o siódmej. Południowy wschód kraju ma być dziś deszczowy. Zachód Polski za to będzie słoneczny. Termometry wczesnym popołudniem pokażą na ogół od 9 do 13 stopni. Chłodniej nad morzem w rejonach podgórskich i w górach. Tak, proszę To, już? to już? Nie, tak, jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, proszę poczekać. Dziękuję trójko kochana i całemu zespołowi za to, że jest. Wszystkiego dobrego. Świętujcie, bo to ważny dzień.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 Shall scream and, and say, <laughs> Grandchildren on your knee, fear a and day. Send me a postcard, drop me a line stating point of view. What you mean to say, you're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 16? When I'm 64, Beatlesi w trójce, dziś 64. urodziny programu trzeciego, więc świętujemy z Juskiem Niewiarowskim, wow, jego gościnią. Dzień dobry. Dzień dobry. O poranku w studiu trójki, która jest kobietą. Jedna z najważniejszych kobiet obecnie na świecie, czyli żona prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, Melania Trump. Welcome, Melania. Hello, everyone. Ja już może od razu Państwu powiem, że y, będę dla Państwa to wszystko tłumaczył. Can you repeat? Hello everyone. Mam na imię Melania. At program 3 of Polish Radio. Jestem żoną prezydenta Donalda Trumpa. I would like to warmly congratulate you. Moim zdaniem ceny benzyny. On your anniversary. Pójdą w dół. For many years. Dla wielu z was you have been part of everyday life oraz dla nas wszystkich tutaj w Europie bringing music i azii stories Afryce and connection into homes across Poland mm, i na całym wszechświecie your work is very special and inspiring ceny ceny paliw pójdą również w dół Today Dziś I would like to speak about children Opowiem Państwu o tym, jak poznałam się z prezydentem mm -hmm. I am proud of the values To był słoneczny poranek I supported during my time Byłam z ciocią w Licheniu With my husband W parku, w parku linowym Prezydent Donald Trump Miałam na sobie trampki. Strong families. To sportowe obuwie. Safe communities. Wygodne buty. And opportunities for every child. W kolorze flagi Stanów Zjednoczonych. Thank you for your work. I on to zobaczył. And your voice. I docenił. God bless you. Bardzo ładne. God bless the United States. Bardzo ładne buty z flagą. God bless program 3 of Polish Radio. Bardzo ładne trampki powiedział prezydent. Thank you very much Melania. Bardzo dziękujemy Melanio. To była Melania Trump Żona prezydenta Stanów Zjednoczonych, specjalnie dla programu trzeciego Polskiego Radia. Thank you for this opportunity. Uh, goodbye. Niech żyje Polska. Do przodu Polska. Wow, wow, pięknie. Beautiful. Thank you very much. Dziękujemy. Józef Niewiarowski i Melania Trump w trójce. Takie rzeczy tylko 1 kwietnia. O, kawał historii teraz.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 Łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem, gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze? Bym mogła z Tobą. Tak mało zostawiłam w sobie do obrony, ty nie Wciąż nie oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz. Te werble kiedyś walczyły z cenzurą właśnie w programie trzecim Polskiego Radia. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Wstałem rano, słonko świeci, a po niebie ptaszek leci. Usłyszałem głos ptaszyny, że dziś radiowej trójeczki urodziny. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia i słodyczy Robert ze Świdnika życzy. No, państwo doskonale wiedzą, ja dziękujemy panie Robercie, ale państwo doskonale wiedzą, że życzenia rymowane liczą się podwójnie. A rymowane śpiewane potrójnie, także nie żebym zachęcał. Dwie dwójki i siedem trójek. Susan Vega i Luka. Też kiedyś numer jeden listy przebojów trójki to w roku 1987, chociaż tylko raz, tylko raz. Ale ten przebój został z nami na lata. Jest kwadrans do siódmej, to dziś nieco wcześniej. Cykl Piotra Udeja. News albo fake news. Sieć rozgrzana do czerwoności od wpisów na temat zielonego światła błyskowego dla strażaków. A zatem jedziemy z tematem na sygnale i sprawdzamy, co jest prawdą, a co manipulacją. A naszym gościem jest Karolina Gałecka, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry, witam w trójce. Dzień dobry, witam. Strażacy ochotnicy wkrótce będą mogli używać zielonych kogutów? No, brzmi dziś idealnie, jak pryma, prylisowy żart. Ale to prawda. Nie, to nie jest do końca prawda. Na razie prawdą jest to, że taki projekt poselski wpłynął do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tutaj w uzasadnieniu wskazano, że proponowane rozwiązanie miałoby dotyczyć dość dużej grupy, bo obejmującej około 700 tysięcy strażaków. W tym momencie w MSWiA trwa opiniowanie tego projektu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy druchowie OSP mieliby takie uprawnienia przyznane. W tym momencie oczywiście również zbieramy opinię naszych służb, a głównie tutaj policji, która ma największe doświadczenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drodze. Rozumiem, że chodzi o możliwość używania zielonych sygnałów błyskowych, ale nie na wozach strażackich, a podczas dojazdu prywatnymi samochodami do jednostki na wezwanie do akcji. Dokładnie tak. Projekt zakłada przede wszystkim możliwość używania zielonego światła dla druchów OSP, ale w ich prywatnych samochodach. Na portalach społecznościowych trafiłem też na informację o obowiązkowym montażu zielonych świateł w prywatnych autach strażaków. To prawda? To jest bardzo duża dezinformacja. Projekt, który wpłynął dotyczy możliwości używania zielonych świateł przez druchów OSP w prywatnych samochodach. Nie ma w tym projekcie absolutnie żadnych informacji dotyczących montażu na stałe zielonych sygnałów przez druhów OSP. A co jest dziś największym mitem wokół zielonego światła dla strażaków ochotników? Coś, co warto natychmiast wyprostować, a co jest takim gorącym tematem na portalach społecznościowych? Na pewno mitem, który cały czas pojawia się w sieci, na portalach informacyjnych jest to, że światło zielone daje uprzywilejowany przejazd druhom OSP czy osobom używającym tych świateł. Światłem uprzywilejowanym jest chociażby światło niebieskie. Jeżeli widzimy samochód poruszający się na niebieskich światłach, wtedy jest to informacja dla nas jako kierowców, że powinniśmy dać pierwszeństwo przejazdu. Natomiast zielone światło w żaden sposób nie daje takiego uprzywilejowania. Jest to tylko informacja dla nas jako dla kierowców, że dany kierowca się spieszy, jedzie na akcję ratującą życie, zdrowie i tak dalej. Natomiast w żaden sposób nie daje uprzywilejowania pierwszeństwa przejazdu i o tym właśnie musimy jako kierowcy pamiętać. Karolina Gałęcka, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji. Dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję bardzo. A ciąg dalszy naszego spotkania znajdą Państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo Fake News. Za 12 minut siódma, teraz Madonna w Trójce. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Proszę podziękować za ten wywiad z Melanią Trump. Strasznie się wzruszyłem, bo też widać, że słucha trójki, dlatego że zwróciła uwagę na cenę paliw. Ja cały czas właśnie mówiłem, że są za wysokie paliwa i widać, że ona wysłuchała moich próśb. Ale też po prostu wzruszyłem się, bo wspomniała też o tych trumpkach i od razu przypomniało mi się dzieciństwo i moje polsporty. Dlatego naprawdę jestem wzruszony. No proszę, wzruszająca rola Ani Lwowej. Ania Lwowa, czyli Melania dziś, yy, ale to w ogóle rodzi pytania. Bo skoro już wiemy, że gdyby nie była dziennikarką trójki, to byłaby Ania Lwowa Melanią Trump, to jak to mogłoby być w przypadku innych porankowiczów? Kim mógłby być Piotr Łodej, gdyby nie pracował w radiu? Z bo jest Piotr bardzo punktualny. Albo kimś, kto kontroluje punktualność u innych osób. A kim mógłby być Paweł Turski? Kim nie mógłby być Paweł Turski? Paweł jest ekspertem od masła. Maślarz, krótko mówiąc. To nie jest tak, że on się po prostu zna. Paweł śledzi trendy na bieżąco. Może Karolina Gonet mogłaby być suflerem. To jest zawsze odpowiedzialna praca, bo jeżeli nie ma suflera, to taki aktor w teatrze niczego nie zagra, bo oni rzadko kiedy pamiętają teksty. Nasza Karolina mogłaby zostać rock rockstar, star. Ona mogłaby być osobą, którą tutaj jest zapraszają. Kim mógłby być Robert Grzędowski, gdyby nie pracował w radiu? Robert ma wiele twarzy. Naprawdę potrafi grać emocjami. Człowiek o wielu twarzy. Największej liczbie twarzy w tym radiu. Na pewno Robert Grzędowski. Robert Grzędowski. Kim mógłby być Robert Grzędowski? Mm, aktorem? No, szucharta chcą ze mnie zrobić. Na jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo byś sam wejść na drzewo i patrzeć w niebo tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolej Telefonuje ze sklepu spożywczego na myśli gieski po sąsiedzku. Pan Grzędowski. jak przed rano do pracy, to zapomniał siebie zabrać. Proszę mu powiedzieć, że będzie cały czas był siebie odebrać. Trzymamy go. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i znwarki. W super niskich cenach.